Wróciłabym się plecami. Wyjaśniłam. Pokiwała głową. Szkoda, że nie noszą bandan w odpowiednim kolorze. Powiedziała po chwili. Nie zrozumiałam. No jak pieski. Jeśli ma czerwoną, lepiej nie podchodzić. Jeśli pomarańczową, trzeba zachować ostrożność. Jeśli żółtą, to znaczy, że pies jest nerwowy i nieprzewidywalny. Doszła mi to wytłumaczył na spacerze w parku. Parsknęłam śmiechem. Zapłaciłabym wiele, żeby zobaczyć całą tę gromadę w odpowiednich chustach i byłam dziwnie pewna, że zabrakłoby w magazynie żółtych bandan. Myślę, że to by wiele ułatwiło, przyznałam, ale zwykle i tak warto zachować ostrożność i zdrowy dystans. Wilki mają te swoje hierarchiczne szopki, zwłaszcza młode, które dopiero ustalają hierarchię w stadzie. To dla nich czas przepychanek i, cóż, głupoty napędzanej hormonami. Jak nastoletnie demony? zapytała. To chyba dość uniwersalna cecha nastoletnich chłopców, niezależnie od gatunku. A wampiry? No cóż, nie mają młodości na swoje usprawiedliwienie, ale duża część z nich żyje tak długo, że zapomniały już o zasadach dobrego wychowania, które dawno temu ich biedne matki wtłaczały im do głów. Czasami się nudzą, a czasami po prostu lubią szturchać grzechotniki kijkiem. A ja jestem grzechotnikiem? Zainteresowała się. Nie wiedzą, czy jesteś za skrońcem czy grzechotnikiem. I pewnie będą ciekawskie. Mam udawać skrońca? Zapytała. Znów nie powstrzymałam się od parsknięcia. I jeśli zaczną cieć gać kijkami, wyznacz granicę. Jeśli jej nie uszanują, daj ostrzeżenie. A jak będą zbyt głupie, by go posłuchać, możesz im dać do wiwatu. Im szybciej zrozumieją, że jesteś małą kobrą królewską, tym lepiej dla nich. Powiedziałam, bo prawda była taka, że ukrywając to, kim jest, mogła uchodzić za słabą. Albo ktoś uzna ją za moją słabość i zechce ją wykorzystać. Nie zamierzałam wychowywać grzecznej dziewczynki, zależało mi, by potrafiła sobie radzić z drapieżnikami, bo tych po obu stronach bramy nie brakowało. Tyle, że tym ludzkim zwykle nie rosły kły i pazury i żaden nie nosił bandany w ostrzegawczym kolorze. Wjechaliśmy do Torunia o wpół do pierwszej. Według GPS-u do celu miałam niespełna dwie godziny. Nocą, bez korków, może półtorej. Byłam gotowa zapłacić mandaty, jeśli tylko zdążę dojechać do szczeniaków, zanim Gajusz odpali atomówki. Olaf nie odebrał, choć dzwoniłam trzy razy. Mam Mamrocząc pod nosem przekleństwo, wybrałam numer Warga. W krew ci, kurwa, weszło! – burknął zaspany. – Wyrażaj się oszczędnie, jesteś na mówiącym, a ja mam w samochodzie dziecko, uprzedziłam. – Skąd wziąłeś dziecko? – zapytał takim tonem, jakby podejrzewał, że je porwała. i szykuje się do konsumpcji. – Mikołaj mi przyniósł wczesny prezent. Słuchaj, nie mogę się dodzwonić do Olafa, a jest grubsza sprawa. Jadę do Trójprzymierza, będę za osiemdziesiąt minut. Wiesz, że szczeniaki coś zmalowały i są w niewoli u Gajusza? On chce im dać nauczkę, taką ostrą. Przeklął po norwesku, licząc najwyraźniej, że dziecko, które siedzi obok mnie, nie ma daru poliglocji. Nie byłam pewna, czy się nie przeliczył, bo większość magicznych go miała, ale nie interweniowałam. Zajmę się tym wark. Wyciągnę ich strumny, choć pewnie lekko nie będzie. Czy możesz wziąć biorna i podjechać do siedziby gniazda? Jako odsiecz? Nazwijmy to wsparciem. Z wampirami powinnam sobie poradzić, ale nastoletnie wilki lepiej reagują na twarde samcze warczenie. Hmm. Budzić Olafa? zapytał po chwili milczenia. Lepiej nie. Nie chcę, żeby skończyło się przepychanką między Gajuszem a Olafem. Z tego, co słyszałam, Gajusz jest wściekły. Jak się zderzą w testosteronowym amoku, polecą kłaki. Bo ty się tak doskonale ze wszystkimi dogadujesz. Zwłaszcza z Gajuszem, skwitował ironicznie. Och, ja się muszę z nim dogadywać. Moje wampiry mieszkają na jego terytorium, przypomniałam. A poza tym mam status dzikiej karty. Jego męskiej godności nie umniejszy, jeśli zrobi ustępstwo właśnie mnie. Jest w tym jakiś cień logiki, przyznał niechętnie. Tylko nie podjeżdżajcie tam przede mną. Dam znać, kiedy będę blisko. A czemu? Nie wiem, co dokładnie zmalowała główna szeria, ale ostatnie, czego chcemy, to żeby Gajusz uznał, że to coś więcej niż szczenięce wygłupy i stoi za tym dorosła część stada. Zauważyłam. Mikrofon wyłapał głuche łupnięcia w tle. Wszystko w porządku? Upewniłam się. Co? Po prostu uderzam głową o ścianę, próbując zrozumieć, za jakie grzechy mnie to spotyka. Zrób rachunek sumienia, na pewno się ich uzbierało. Rzuciłam na pożegnanie i zakończyłam połączenie. Podyktowałam jeszcze dwie wiadomości. Jedną do Johana, by się nie zdziwił, że o świcie nie stawię się pod hotelem zgodnie z umową. Drugą do Joachima, żeby wiedział, że przyjeżdżam. Szanse, że wrócę jeszcze dziś, były nikłe. Musiałam gdzieś przenocować z Salcią i Biarkę. Zwykle bez wahania pojechałabym na teren stada. Obok domu Olafa i Inge była mała drewniana chatka gościnna, gdzie się zatrzymywałam. Ale nie mogłam zabrać Biarkę na teren stada, nie wiedząc na czym dokładnie polega wiszące nad nim zagrożenie. Wilk nasłuchiwał z tylnego siedzenia, wyraźnie podenerwowany celem podróży. Nie protestował. Ale gdy usłyszał wiadomość dla Joachima, wyraźnie się odprężył i położył łeb na łapach. Nocą autostrada była pusta, ale w połowie drogi zaczęło padać. Zamarzający śnieg oblepiał szybę, a wycieraczki ledwie nadążały. Trasa z domu do granicy wampirzego terytorium w Trójprzymierzu zajęła mi dokładnie godzinę i dwadzieścia siedem minut. Masywna furgonetka z wargiem za kierownicą i biornym na miejscu pasażera stała już na poboczu. Warg mruknął mi światłami i ruszył za mną. Zaparkowaliśmy obok siebie na placu przed trumną. Postukałam w szybę ich auta, zanim wysiedli. Dajcie mi chwilę, zorientuję się w sytuacji, poprosiłam. Jako wsparcie zabierasz małą dziewczynkę? Otaksował Salome, która miała na sobie puchową kurtkę zarzuconą na flanelową piżamę. Nie chciałam odwlekać wyjazdu, więc tylko wpakowałam jej rzeczy do torby. Z jej ganami salamandry nie zmarznie w piżamie. Na twoim miejscu nie lekceważyłabym małych dziewczynek, zwłaszcza tej. Poza tym mam też biarkę. Dodałam, bo wilk wygramolił się z auta tuż za salcią. Bjorn wychylił się z siedzenia, by lepiej widzieć. Uśmiechnął się szeroko. Dziesięć minut. Albo dajesz znak życia, albo wchodzimy. Burknął wark, stukając palcami o kierownicę. W trumnie dudniła muzyka, a czerwone jarzeniówki w korytarzu prowadzącym do głównej sali robiły klimat na pograniczu speluny i seks Gajusz obraziłby się za to porównanie. Jego zdaniem siedziba emanowała klasą. No cóż, retrowystrój z kandelabrami, ciężkimi kotarami i meblami zmienionej epoki bardziej trafiał w gust przeciętnego 300 latka niż mój. Objęłam małą ramieniem, a drugą ręką szczypnęłam fałd futra na grzbiecie biarkę. Dopiero wtedy weszłam do sali głównej i rozejrzałam się po zgromadzonych. Większość tutejszych wampirów znałam z widzenia. Nie było wśród nich moich ulubieńców, ale dopóki siedzieli grzecznie w lożach i przy stolikach, nie stanowili problemu. Przynajmniej teoretycznie. Atmosfera była napięta. Dało się wyczuć nerwowe szepty. Coś ich naprawdę wkurzyło. Podeszłam z Salomeą i Wilkiem do baru, za którym kaden potrząsał szejkerem. Dobra jesteś, uśmiechnął się krzywo. Miło Cię widzieć nie przeszłoby mu przez gardło. Gdzie szczeniaki? Przeszłam od razu do rzeczy. Nadal w lochu nic im nie jest, i szczerze, jak się trochę przestraszą, wyjdzie im to na dobre. Co zrobili? Nie widziałaś wchodząc? N nie rozglądałam się. To idź i ci zobacz. Cały front i boczna ściana to nie był jednorazowy wybryk. Po prostu dziś ich złapaliśmy. Mogę ich z tobą zostawić? Zapytałam, wskazując dziewczynkę i wilka. Uniósł brew. A co ja, niańka? Warknął, ale nachylił się i przyjrzał małej uważnie. Ona nie potrzebuje niańki, mój drogi, ale zgromadzonym tutaj przyda się straszak, żeby nie przyszło im do głowy jej prowokować. Powiedziałam i mrugnęłam do salci. Kiwnęła głową i z miną pilnej uczennicy zapytała... Jedno ostrzeżenie, a potem już mogę. Tylko nie za mocno, bo Gajusz już i bez tego jest nie w sosie, a te wszystkie miękkie tkaniny są łatwopalne, poprosiłam. Mała z powagą pokiwała głową i wspięła się na barowy stołek. Majtała nogami. Jej różowa piżamka w czerwone serduszka i trzewiki na guziczki pasowały do trumny jak kwiatek do kożucha. Ale Salcia emanowała spokojną pewnością siebie. Biarkę warował przy niej, czujnie rozglądając się po twarzach wampirów. Coś podać młodej damie? Zapytał kaden z przekąsem. W Salomei ironia nie zraziła. Shirley Temple poproszę, i jeśli można więcej niż jedną wisienkę. Kaden przyglądał się jej przez chwilę, jakby się upewniał, że nie robi sobie z niego żartów, ale mała mówiła całkiem serio. Bardzo lubię wisienki. Leon zawsze daje mi trzy, dodała zachęcająco. A że kaden należał do tych, co więcej szczekają niż gryzą, byłam spokojna, że mogę ją z nim na chwilę zostawić. Salcia pewnie dostanie tych wisienek więcej, niż rozum uznałby za właściwe. Kaden robił, co musiałby utrzymać reputację twardziela. Ale raz przy okazji zdejmowania klątwy widziałam jego serce i wspomnienia. Małe dziewczynki były z nim całkowicie bezpieczne. Wyszłam przed klub. Nie byłam pewna, czego się spodziewać. Na pewno nie tego. Może te lochy to nie taki zły pomysł. Rozdział dwudziesty Nie od razu zauważyłam to, co oczywiste. Zwykle rozświetlona, trumna dziś tonęła w ciemności. Czarne ściany zlewały się z nocą, bo nikt nie włączył reflektorów, które zwykle podświetlały budynek, jakby był jednym z zabytków po drugiej stronie miasta. Przyświecając sobie komórką, podeszłam do drzwi i spojrzałam na ścianę obok, żeby odczytać zamaszyste pismo. — Wark, masz jakąś porządną latarkę? — zawołałam. Wyciągnął reflektor z bagażnika. — Czego szukasz? — zapytał. — Poświeć na ściany! — poprosiłam. Przez kilka minut oglądaliśmy je w milczeniu i z każdą sekundą moje ciśnienie rosło. Kaden miał reację. To nie była spontaniczna akcja dwóch czy trzech szczeniaków, tylko zmasowane zaplanowane i cholernie złośliwe działanie. Nogi im z dupy powyrywam, syknął Wark i zazgrzytał zębami. Jeśli Gajusz im zostawi jakieś nogi, odpowiedziałam sucho. Co zamierzasz? zapytał cicho Bjorn. Przeproszę go w imieniu stada i spróbuję dokopać się do resztek jego rozsądku i życzliwości. Nie spodziewaj się ich wiele, mruknął Wark. Jakbym urodziła się wczoraj. Poświeć jeszcze raz, zrobię zdjęcia. Udokumentowałam wszystko, cały front i boczną ścianę, po czym wróciłam do środka. Warki i Bjorn ruszyli za mną w milczeniu. Salomea siedziała przy barze, popijając swój napój bezalkoholowy i opychając się wisienkami. Kaden postawił przed nią całą miseczkę. Sam stał z założonymi ramionami i patrzył na mnie wyczekująco. Nie wypuszczę ich, nie ma takiej opcji. Nie będę nadstawiał karku z bandę sierściuchów, oznajmił. Nie oczekuję tego. Chcę tylko ich zobaczyć. Skinął głową i wskazał drzwi za barem. Schodziłam do podziemi pokrętych schodach wykutych w skale. Byłam tu już kiedyś. Niezbyt przyjemne miejsce. Wilgotne ściany, słabe światło, ciemność czająca się tuż za żarówką dędającą na kablu. Cela była zamknięta, ale klucz wisiał na gwoździu przy futrynie. Przekręciłam go w zamku i zapaliłam światło. Czterej gówniarze siedzieli na ławkach przymocowanych do ściany łańcuchami. Oślepieni nagłą jasnością, nie wiedzieli, kto wszedł i przez tę krótką chwilę zobaczyłam ich aroganckie uśmieszki. Gnojki myślały, że to kaden. Stałam w milczeniu, a moja wściekłość rosła z każdym oddechem. Kiedy zorientowali się, że to nie wampir, w ich oczach pojawił się strach, Wyciągnęłam z torby notes i rzuciłam go gnojkowi najbliżej drzwi. Imiona i nazwiska wszystkich, którzy brali w tym udział. zażądałam. Nie możemy tak po prostu sypnąć, odparł ten idiota. Miał może piętnaście lat. Wyrośnięty, szczupły, bo mięśnie nie nadążały za wzrostem szkieletu. Śliczny blondynek, któremu zwykle zbyt wiele uchodziło na sucho. Macie minutę. Potem przestanę ładnie prosić, powiedziałam opierając dłonie na biodrach. Powiesz Olafowi, zapytał młodszy dzieciak z drugiej ławki. Miał może trzynaście lat i jako jedyny wyglądał na kogoś, kto rozumie, w jak głęboki wilczy dół właśnie wpadli. To nie Olafa powinniście się teraz bać, powiedziałam chłodno. Nawet nie księcia wampirów, który planuje dać wam nauczkę. W tej chwili największym zagrożeniem jestem ja i radzę wam bardzo uważnie posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Jestem wami rozczarowana i zniesmaczona. Nie uznaję tego za szczenięcy wybryk, tylko za zbrodnię z nienawiści, a w moim stadzie nie ma miejsca na coś takiego. Nie ma miejsca na rasizm, ksenofobię ani homofobię, co oznacza, że w tej chwili nie ma miejsca dla was. Więc może was tu po prostu zostawię i pozwolę Gajuszowi zrobić wszystko, co tylko sobie umarzy. Olaf nie pozwoli, wykrztusił trzeci chłopaczek, zadzierając brodę z udawaną pewnością siebie. Spojrzałam na niego ostro, aż się lekko skulił. Zrobiłam zdjęcia waszych dzieł. Kiedy je zobaczy, nie będzie się ze mną kłócił. Wasza głupota może doprowadzić do wojny między gniazdem a stadem. Każda kropla przelanej krwi pójdzie na wasze konto, powiedziałam. Ale to był tylko żart, bronił się pierwszy dzieciak, który wciąż nie umieścił żadnego nazwiska w notatniku. Skrzyżowałam ramiona i podeszłam bliżej. Spojrzałam na niego z góry. To może mi wytłumaczysz, co jest śmiesznego? w nazywaniu wampirów żywymi trupami, albo w rysowaniu im krzyży na ścianach, albo w tych wszystkich bluzgach, które wypisaliście na murach ich siedziby. Brak im dystansu, rzucił najstarszy Gnojek góra siedemnastoletni cwany. Już widziałam, że kombinuje, jak się wywinąć spod nadjeżdżającego autobusu. Tak? A co byśmy zrobili, gdyby pod osłoną nocy grupa wampirów włamała się na nasze terytorium i wymazała nam ściany? Sierściuchy liżące się po jajkach, sukin syny, zwierzęta, księżycowe ruchadła. Które z tych określeń uznalibyście za akceptowalny żart? Wbiłam spojrzenie w prowodyra. Odruchowo cofnął się na ławce, aż przycisnął plecy do ściany, ale wciąż nie było w nim cienia skruchy. Dwóch z czterech miało dość przyzwoitości, by spuścić głowy ze wstydu. Naraziliście stado. Obraziliście naszych sojuszników, zniszczyliście ich mienie. Może i dożyjecie świtu, ale to nie oznacza końca waszych problemów. Oczekuję tych nazwisk, jakby od tego zależało nie tylko wasze kieszonkowe, ale i dalsza przynależność do stada oraz aktualna liczba kończyn. Powiedziałam i cofnęłam się za próg. Byłam sfrustrowana. Nie wiedziałam, co więcej powiedzieć, by dotarło do ich durnych łubów, że wpadli w gówno po uszy. Może myśleli, że niepełnoletność ich chroni, w stadzie cieszyli się przywilejami dzieciństwa, wychuchani, chronieni, kochani. Ale dzieciństwo się właśnie skończyło. A jeśli dojdzie do wojny z wampirami, skończy się i dla innych dzieci w stadzie. Zatrzasnęłam drzwi z hukiem i przekręciłam klucz w zamku, zgasiłam światło i wróciłam na górę. Wark i Bjorn czekali już przy drzwiach. Kaden wpuścił ich za bar. Starali się wyglądać na opanowanych, ale nie do końca im to wychodziło. Zajmijcie się tymi idiotami, proszę, inaczej im głowy pourywam przy samych tyłkach, powiedziałam. Natchnijcie ich bojaźnią bożą albo wybijcie z łbów hormonalne zaczadzenie, bo ciągle uważają to za niewinny żarcik. Najstarszy gówniarz zasugerował, że wampirom przydałaby się odrobi na dystansu. Zaczęła mnie boleć szczęka od zaciskania zębów. Masowałam ją odruchowo, zanim zaczęłaby zgrzytać. Co zamierzasz? Zapytał cicho Bjorn. Porozmawiam z Gajuszem i zobaczymy, jakie mamy możliwości. Odpowiedziałam i zwróciłam się do Kadena. Możesz mnie zapowiedzieć? Barman i trzeci wampir w tym gnieździe, po Gajuszu i jego seneszalce Teresie, kiwnął głową. E, łatwo nie będzie, westchnęłam. Ale jak nie spróbuję, to nic się nie zmieni. Czekałam z Salomeą przy barze, a Kaden próbował przekonać swojego księcia do udzielenia mi audiencji. Gajusz nie od razu się zgodził. Chciałbym czekała, a ja nie mogłam go winić. Byłam gotowa tkwić tu do skutku. Jeśli trzeba, ściągnę Joachima, żeby zabrał salcie i biarkę w bezpieczne miejsce. Kaden miał rację. To się samo nie rozejdzie po kościach. Napięcie w barze można było kroić. Warg i Bjorn wrócili z piwnicy po kilku minutach z posępnymi minami i notatnikiem. Widniało w nim osiem kolejnych nazwisk. Wyzwanie, uwierzysz? Mruknął Wark. Ci idioci od ponad tygodnia rzucali sobie wyzwania. Graffiti na ścianie trumny miało być testem ich odwagi i męskości. Niczym te wyzwania internetowe. Tylko zamiast żarcia kapsułek do prania czy żywych złotych rybek kupili farby w sprayu i zakradali się za dnia na terytorium gajusza. Jakim cudem nikt dorosły się nie zorientował? Zapytałam. Mówisz, jakbyś nigdy nie była nastolatką. Rzucił. Ta ich gra w wyzwania trwała od jakiegoś czasu. Wcześniejsze wyzwania dotyczyły Olafa. Ukradli mu opony, podwędzali osobiste rzeczy. Zorientował się i dostali frycowe, choć możesz mi wierzyć, nie wiedział o skali tej rozrywki. Potem przerzucili się na wampiry. Nadal nie ogarniają, że to się nie skończy pogadanką i godziną w kozie. Jedno im się udało, szepnęłam. Rzucili Gajuszowi wyzwanie. I może się ono skończyć tragicznie nie tylko dla nich, ale i dla stada. Myślisz, że posunie się aż tak daleko? – zapytał Wark. Słyszałam strach w jego głosie. Skandynawskie wilki przybyły na terytorium Trójprzymierza po tym, jak w Norwegii straciły niemal całe stado. Przejęły terytorium po Sukinsunie, którego nikt nie żałował i skupiły się na odbudowie. Bezpieczeństwo młodych było ich absolutnym priorytetem. Grały według zasad, nie szukały zwady. Budowały dom. A teraz wszystko zawisło na włosku, przez grupkę nastolatków i ich durne wyzwania. Myślisz, że w ogóle będzie chciał z tobą rozmawiać? Zapytał Bjorn. Usiadł z drugiej strony Salomei, pogłaskał przy okazji biarkę między uszami. Wzruszyłam ramionami. Jeśli nie, eskalacja jest właściwie pewna, przyznałam. To, że wciąż nie posłał mnie do diabła i pozwala nam tu siedzieć, daje mi cień nadziei. Salcia skubała kandyzowane wiśnie. Gładziłam ją po plecach, czując jak bardzo jest spięta. Spojrzała na mnie wielkimi, zbyt mądrymi na jej wiek oczami i powiedziała Bar, mówi, że młode demony musi czasem sparaliżować strach, by nie zabiła ich własna głupota. Bal to bardzo mądry władca, przyznałam. Usłyszałam kroki na schodach i pojawił się kaden. Kiwnął mi głową, dając sygnał. Wytarłam spocone dłonie o nagawki dżinsów i ruszyłam w jego stronę. Zrób co możesz, szepnął. Naprawdę nie mam ochoty na sąsiedzką wojnę. Nie, on jeden. Z moim stadem po jednej stronie barykady i wampirami mieszkającymi na terytorium Gajusza po drugiej Byłabym w potrzasku. Gajusz siedział na swoim dekadenckim tronie, blady i posępny, co paradoksalnie uznałam za dobry znak. Nie rzucił się na mnie, nie zaczął strzelać. Wyglądał raczej na wyczerpanego niż rozwścieczonego. A kiedy machnięciem dłoni odprawił wszystkich dworzan, moja nadzieja odżyła na dobre. Nie pozbyłby się świadków, gdyby zamierzał urządzić teatr. W głowie układałam już gorące przeprosiny i rozpaczliwe przemowy, ale uprzedził mnie, od razu przechodząc do rzeczy. Muszę im dać nauczkę i nie przekonasz mnie, że to tylko dzieci. Powiedział zaskakująco spokojnie. Rozumiem i zgadzam się z tobą. Zapewniłam. Uniósł brew. Gajuszu, proszę, przyjmij najszczersze przeprosiny ode mnie i od stada. Nie bagatelizuję sprawy, jestem na nich wściekła i tak zasługują na karę. Powinni ją zapamiętać i nauczyć się szacunku do sąsiadów. Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę. Naprawdę wyglądał na zmęczonego. Jakby od naszego ostatniego spotkania postarzał się o pięćdziesiąt lat. Bałam się jego furii, ale ta cisza, ten cień katastrofy w oczach były jeszcze trudniejsze do strawienia. Kiedy wreszcie się odezwał, ton to miał chłodny, niemal opanowany, ale pod tą fasadą pulsowało coś więcej. Wtargnęli na moje terytorium i znieważyli mnie oraz moich ludzi. Nie mogę tego zostawić. Zamilkł na moment, przymknął powieki, a gdy znów się odezwał w jego głosie, pojawiła się nuta bólu. Od takich iskier zaczynają się prześladowania i nagonki. I zanim zdążysz zareagować, krew już się leje. Słowa nie są niewinne, nigdy nie były. Za nimi podążają okropne czyny. Dehumanizacja zawsze zaczyna się od języka. A gdy zabraknie w nas człowieczeństwa, zostają tylko potwory. Od wyzwisk do stosów, od graffiti do ludzi palonych żywcem. Żyję długo, Dora. Widziałem polowania. Straciłem zbyt wielu ludzi, nie stracę kolejnych. Coś w jego spojrzeniu sprawiło, że ścisnęło mnie w żołądku. Jakby te napisy na ścianach obudziły w nim nie złość, ale żałobę i duchy przeszłości. Wstyd mi za nich, Gajuszu, i zrobię wszystko, by tym razem skończyło się tylko na słowach. Żadny z nas nie chce eskalacji. Zapewniłam. Pokiwał głową, ułożył dłonie w piramidkę i oparł brodę na palcach wskazujących. W tej chwili mamy wspólny problem. Dodałam. Uniósł brew. To, co zaczęło się od głupich wyzwisk, może bardzo szybko przerodzić się w otwarty konflikt. Tobie wojna nie jest do niczego potrzebna. Masz stabilne gniazdo, spokój, autorytet. Ja nie chcę utknąć między młotem a kowadłem, kopać grobów dla moich bliskich po obu stronach barykady. Spojrzał na mnie zaskoczony, jakby sądził, że stoję tylko po stronie wilków. Pozwoliłam, by to ziarno zapuściło korzenie i mówiłam dalej. I naprawdę rozumiem, w jakiej jesteś sytuacji. Nie możesz tego puścić płazem, to kwestia honoru i bezpieczeństwa. Przytaknął bez słowa. To, co mówiłam, przekonywało go. A może był ciekawy, do czego zmierzam? Największym wyzwaniem w tym momencie jest skala. Jak ukarać sprawców, ale nie doprowadzić do eskalacji? Jeśli przesadzisz, wilki będą zmuszone do odwetu i wierz mi, Olaf nie rwie się do wojny ani odrobinę bardziej od ciebie. Żyje krócej, ale stracił w życiu nie mniej. Spokój i bezpieczeństwo młodych są dla niego priorytetem. Jeśli jednak okażesz się zbyt łagodny, twoje wampiry dopatrzą się w tym słabości. Wiedziałam, że trafiłam. Gajusz nie chciał wojny, ale nie chciał też stracić twarzy. I co? Chcesz powiedzieć, że masz rozwiązanie? Zapytał Myślę, że mam Mogę przejąć ten problem W jego oczach rozbłysło zimne światło Pogrozisz im palcem i puścisz do domu? Syknął Pokręciłam głową Nikomu by to nie pomogło I nigdy nie zlekceważyłabym cię w ten sposób Jesteśmy sojusznikami Może nie nieprzyjaciółmi, ale przeszliśmy razem sporo Mam dla ciebie zbyt dużo szacunku Żeby zbywać to, co się stało Zamierzał rzucić jakąś sarkastyczną uwagę, widziałam to, ale się powstrzymał. Kiwnął tylko głową, zachęcając, bym kontynuowała. Dzieciaki muszą zrozumieć reguły rządzące światem. Muszą się nauczyć, że nienawiść to broń obosieczna. I że są odpowiedzialne za to, co robią. Gdybym to ja wymierzyła karę gówniarzom, stado nie będzie mogło się na ciebie wściekać, jeśli będzie dotkliwa. Milczał przez chwilę, przesunął się lekko na tronie, Patrzył gdzieś za mnie, w pustkę. Nie wyczuwałam tam nikogo, ale nie zamierzałam się odwracać. Może powinnam dać mu czas? Ale czułam, że balansuje na krawędzi i może nawet chce się ze mną zgodzić, tylko potrzebuje argumentów, by nie czuć, że dał mi za dużo. Za szybko. Proponuję ci gładkie rozwiązanie problemów, które nie zniszczy twoich dobrych relacji z najbliższym sąsiadem. Powiedziałam łagodnie. Z Julianą już się nie dogadujecie. Jeśli dołożysz do tego konflikty z Olafem, napięcia w rejonie wzrosną. Milczał, nadal posępny, ale skupiony. Dorzuciłam więc ostatni argument, najbardziej ludzki z możliwych. Twoje dzieci mają tę przewagę, że zaczynają życie jako dorośli. Z wykształconym z grubsza płatem czołowym, z hormonami pod kontrolą, a mimo to zdarza im się zachowywać jak idioci. Nie uchronimy ich przed popełnianiem głupstw, ale możemy dopilnować, by wyciągnęli z nich wnioski na przyszłość. Gajusz westchnął i wyprostował się na tronie. Zabierz ich. Nie chcę ich więcej widzieć, ale jeśli nie zostaną ukarani, dowiem się o tym. Zostaną, zapewniłam z wdzięcznością. Będziesz musiał znosić ich przez kilka dni, ale to część procesu. Będzie warto, obiecuję. Wampir prychnął z niesmakiem. Nie mam siły się z tobą kłócić, kiedy z oczu wyziera ci ta uparta determinacja, mruknął. A po chwili dodał ciszej. I doceniam, że nie powołałaś się na żadne długi. Nie wyciągnęłaś Lokiego, nie wspomniałaś o klątwie. Wtedy rzeczywiście nie mógłbym odmówić. Gajuszu, jaką byłabym sojuszniczką, gdybym przy każdej sprzeczce wyciągała stare długi? Zapytałam wprost. Wymuszając teraz uległość, Doszczętnie zniszczyłabym naszą relację. Gajusz skrzywił się i wstał. Dobrze, twój cyrk, twoje małpy, chodź, urządzimy im przedstawienie. Które zapadnie im w pamięć, powiedział, a ja nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Romana mu uściskała, ale Gajusz uznałby to za obrazę majestatu, więc tylko skłoniłam głowę w podziękowaniu. Czas na show. Zgodziłam się i ruszyliśmy razem do klubu, gdzie zebrało się już chyba całe gniazdo. Kaden wyraźnie odetchnął, widząc nas razem. Jakby obawiał się, że za zamkniętymi drzwiami rzucimy się sobie do gardeł i przetrwa tylko jedno z nas. Nie wiedziałam, na kogo postawiłby swoje srebrniki. Rozdział 25. piąty. i Bjorn wyprowadzili winowajców z piwnicy. Przez chwilę na ich twarzach malowała się ulga, jakby naprawdę sądzili, że to koniec przygody że wrócą do domu i będą mogli opowiadać kumplom o lochach, budując swoją reputację twardzieli. Gdy zobaczyli tłum wampirów, gajusza stojącego na schodach i mnie u jego boku miny im zrzedły. Wasze działania naraziły pokój między stadem a gniazdem wampirów. Powiedziałam głośno. To hańba. I wasza, i całego stada. Skaza, której nie da się zmyć od tak. Ten błąd mógł was kosztować życie, ale niech będzie nauką na przyszłość, Gajusz wykazał się wspaniałomyślnością. Może mieć do domu? Zapytał z niedowierzaniem najmłodszy z chłopców. Może, jeśli przekonacie wampiry o swojej skrusze i naprawicie szkody, które wyrządziliście. Ale ponieważ nie wierzę w waszą kreatywność, sama wybrałam karę. Macie tydzień, by odmalować trumnę. Całą elewację, nie tylko grafiti. Perfekcyjnie. Warg będzie sprawdzał jakość waszej pracy, a jeśli Gajusz uzna, że to fuszerka, nie ręczę za wasze życie. Całą trumnę, przecież ona jest ogromna, jęknął najstarszy szczeniak. Nie będziecie zdani tylko na siebie. Każdy, kto brał udział w tym wyzwaniu, ma obowiązek stawić się i pomóc wam w pracy. I wszyscy poniesiecie koszty. Biorun kupi farby i sprzęt, ale zwrócicie mu wszystko, co do grosza. Możecie iść do pracy, możecie oddawać kieszonkowe przez najbliższe lata, ale to wasz rachunek do uregulowania, czy wszystko jasne? Kiwnęli głowami, choć wciąż zerkali nerwowo na boki. Gajuszu, masz jakieś preferencje co do koloru? Zapytałam. Wampir mruknął coś raczej niecenzuralnego. Czyli zostajemy przy matowej czerni? Upewniłam się. Kiwnął ręką z łaskawością znudzonego władcy. Zaczynacie jutro o świcie. Każde niedociągnięcie będziecie poprawiać do skutku. A jeśli kiedykolwiek jeszcze obrazicie członków gniazda, uznam to za dowód, że resocjalizacja się nie powiodła, a wtedy łaski już nie będzie, zrozumiano? Tak, odpowiedzieli chórem trzej młodsi. Rowodyr wciąż się stawiał. Strzeżcie nas, bogowie, przed pewnością siebie, siedemnastoletnich chłopców. Bjorn, przygotuj wiadra i szczotki. Widzę, że chcą zacząć od razu, powiedziałam. Barczysty wilk skinął głową. Będzie perfekcyjnie, możesz mi wierzyć, zapewnił Warg i przygniotł chłopców twardym spojrzeniem egzekutora stada. I nie zapominajmy o najważniejszym, dodałam, widząc, że chłopcy zaczynają się za bardzo rozluźniać. Wark huknął na nich jak sierżant. Co się mówi, kurwa? Głośno, żeby wszyscy usłyszeli. Chłopcy przeprosili chórem. Trzech, nawet szczerze. Czwartego Warg będzie musiał mieć na oku. Czy to cię satysfakcjonuje, Gajuszu? Zapytałam oficjalnie. Zobaczymy. Mruknął, odwrócił się i wspiął po schodach do swoich komnat. Czułam, że koszulka przykleja mi się do spoconych pleców. Podeszłam do warga, biorna i winowajców. Wark niech zaczną jeszcze tej nocy i trzymaj ich z dala od wzroku wampirów, dopóki ci nie zdecydują, czy im pasuje takie rozwiązanie, czy woleliby jednak osuszyć gówniarzy dla zasady. Poprosiłam cicho. Farby kupierano jak tylko otworzą market, a na wiadra mydło malarskie i szczoty przywiozę z domu stada. Zaproponował Bjorn. Świetnie. Bezzwłoczność będzie tu kluczowa. Warg zaprowadził szczeniaki do lochu. Uznał, że na razie lepiej, żeby się nie szwendali. Podejrzewałam, że sam miał im jeszcze coś do powiedzenia, zwłaszcza najstarszemu. Kiedy Bjorn wyszedł z trumny, opad